Jest ich tylko dwóch. Mają dwa mikrofony. Są silni, zwarci, gotowi. mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. Celluloid, nawijamy na filmie. To Lloyd. to co najlepsze w podcaście? 27. luty 2006 roku nowa o, porcja newsów. O godzinie 22.37. Zapraszamy. Część z Was już wie, część może nie, że będziemy mieli powrót grupy, której chyba nie spodziewaliśmy się, że wróci. E, PBS podpisało w zeszłym roku, e, w lecie, umowę z żyjącymi członkami grupy Monty Pythona którzy wyprodukują sześć nowych odcinków latającego cyrku Monty Pythona każdy z nich napisze i wymyśli cały odcinek eee, czyli to będą Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, mój ulubiony Python eee, Terry Gilliam Palin i, i, i Terry Jones eee, nie, przepraszam, bez Chapanu Chapan nie żyje, wydaje się żyje, Chapan. Chapan nie żyje Poczytam właśnie członków Monty Pythona i tak zobaczyłem, że coś mi to nie gra. Coś jest ich za dużo. Eee, więc każdy z nich, e, czyli Cleese Idol, Gilliam, Palin i Jones e, wyprodukują własny odcinek. Eee, szósty będzie poświęcony e, zmarłemu Chapmanowi. E, nie wiadomo jak będą wyglądały odcinki, jak, jak będą je długie. W każdym razie wiadomo, że już je są produkowane e, i, i że będą w PBS. To tylko tyle wiemy. E, premiera ma się odbyć w tym roku to jest? Ja, skoro już jesteśmy przy takich bardziej rozrywkowych rytmach, poinformuję, że 4 marca na antenie TKN7 będziemy mieli możliwość pracowania z Ali G w serialu The Ali G Show. Ali G in the House. Yo, to yo, yo. yo. To był film, który mieliśmy przyjemność bądź nieprzyjemność tak oglądać w kinach lub na kasetach. Uh, obryty Brytyjczyk, taki dość ekstrawagancki, z postać stworzona przez Sacha Byrona Cohena. Dobrze, Dobrze. Dobrze mówisz? Dobrze, Dobrze mówisz, dziecko, dajcie mu dać. Tak. Uh, The Show w 2000 roku wszedł na ekrany telewizorów w Wielkiej Brytanii. Uh, zdobył aż dwie nagrody British Academy Award w kategorii najlepszy komik, najlepszy program satyryczny. Oprócz tego jeszcze kilka wyróżeń. Bardzo. Teraz, a druga informacja, tak, od razu, od razu druga informacja, z troszeczkę zupełnie innej beczki, e, mianowicie autor e, książki, niekończącą się opowieść, e, napisał, oprócz tego jeszcze, książeczkę dla dzieci e, pod tytułem Kuba guziki i Łukasz, która będzie wejdzie również na, na ekrany e, naszych kin. Może informacja mnie zainteresuje, że tak powiem, doroślejszych członków naszej społeczności podcastowej, ale z tego co ja zdaję sobie sprawę, że Michael Land jest jednym z bardziej utalentowanych powieści pisarzy, jeżeli chodzi właśnie o taką literaturę fantastyki dla dzieci i młodzieży. Jeżeli nie jeżeli wycie, że mieliście możliwość obserwania z niekończącą się opowieścią, to po prostu także jeszcze polecam Momo opowieść o małej dziewczynce, która walczy z z Panami w szarych garniturach kradnących czas po prostu. wszystkim ludziom bardzo, bardzo, bardzo polecam. A Kuba Guzik i maszyny Łukasz to jest dla takiego właśnie młodszego widza o tym, jak maszyny Łukasz i lokomotywa Emma spotykają olbrzyma ping-ponga w Dolinie Zymroku. Wzięliśmy się za bardzo poważne tematy. E, dobrze. I ja dzisiaj kończę wiadomością, która jest może... Hmm. Może wybrałem ją nie dlatego, że jest szczególnie ciekawa. że jest ciekawa. Joe Pantoriano, który, którego mieliśmy na pewno przyjemność oglądać w Sopranos, czy kojarzycie go z Sopranos? na pewno kojarzę z Sopranos. Oczywiście w Matrixie. W kolumny oczywiście... w Bad Boys, Bad Boys tak. tak, rzeczywiście. I jeszcze z tego co pamiętam w Memento. Także Pantoriano, którego możecie znać, Może, możecie go nie znać, będzie załapał rolę. Jakiegoś burmistrza w nowym serialu um, Warnera, który będzie w, w, w, w, na, na stacji CBS oświetlanym, e, którego twórcą, producent, producentem i scenarzystą jest Warman. To jest taki faza, który robił Jack. E, Jack, który był bardzo popularny swego czasu w, w Polsce, kiedy kupił go chyba jedynka. Tak. E, szczerze mówiąc, nie oglądałem, ale pamiętam, że, że, że to jest bardzo dobry, popularny serial. E, i dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że y, ten serial ma jeden charakterystyczny akcent, ponieważ y, burmistrzem Tajanem będzie burmistrzem miasteczka, to się nazywa Providence w serialach. Providence to jest jedno z y, miasteczek, które się podobnie nazywają, w sumie w Stanach Zjednoczonych, to miasteczek, y, ale to, co y, jest charakterystyczne w tym miasteczku, że urodził się tam pewien człowiek. Rewidenc się uleził pewien człowiek, którego e, jakby dzieło e, twórczyć będziemy zaraz omawiać. E, puszczę wam teraz taki kawałek e, e, hm, muzyki, która dawno jakby... Kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu, że była popularna. Tak, gościła na ekranach tam, tam, na naszych, monitorów. naszych monitorów. E, no. e, z, e, odgrzebaliśmy takie stare archiwum e, muzyki tak zwanej demosceny. I pan, który się nazywa Jojel to Mam nadzieję, że dobrze czytam, pewnie źle czytam. Źle czytam popełnił taki otworek, który się nazywa Guitar Slinger. I dzisiaj w celu możecie tego tak sobie posłuchać Guitar Slinger Zastanówcie się chwilę, kto się tak naprawdę może urodził w Providence i, i czego to może dotyczyć wszystkich Guitar Slinger. Ustawiamy teraz gorący rytm muzyki komputerowej z lat 90. początku lat 90. Początku, po, początek tak, lat 90. z tego co ja pamiętam to przodował wtedy soundtrack do y, gry Lotus Trójka. Ach, tak jest. Słynny soundtrack do Lotusa trójka. Tak. a Dostępny w naszym sklepie. <głos> jasne. A Piotr y, mówił wam, że y, będziemy omawiać twórczość, a konkretnie jedno dzieło. Autora, który urodził się w Providence. Providence, tak. I nagroda teraz talon na balon dla tych, którzy odgadli, jaki to jest autor. Jaki to jest autor, Cortez? Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, tak. Lovecraft. Mistrz tak? nieprzyjemnego uczucia w dołku. Możliwe No nie, nie. Dobrze, ja no to, jeżeli nie wiecie, kto to jest Howard Phillips, Lovecraft <śmusza> To wyłączcie ten light, To wyłączcie, wyłączcie co lej Nie słuchajcie mnie o tej godzinie. A Lovecraft był... Można powiedzieć, że jednym z pionierów, jeżeli chodzi o horror i może nie kinogrozę, ale, ale kinogrozę powstało już na podstawie jego, jego dzieł. Mhm. Ja myślę, że w nie tylko był w mistrze, bo to nie jest horror, to nie jest thriller, to jest, to jest bardziej groza. I groza, taka, groza. I to, to, jest, to jest groza ocierająca się o szaleństwo i takie, takie umiejętne wykorzystanie, no, nie wiem, umiejętnie to był wariat po prostu, ale takie naprawdę umiejętne wykorzystanie szaleństwa w literaturze. Wszystko się rozgrywa tak na dobrą sprawę w umysłach czytelników. On nigdy tak na dobrą sprawę nie pokazywał kawy na ławę. Mm -hmm, tak. Zawsze w momencie, kiedy już za chwilę mieliśmy zobaczyć, to coś strasznego, co widzi bohater, to nagle cyk, zmienia się na przykład narrator z pomocnika doktora, który właśnie miał odkryć jakieś wielkie, szaleńcze odkrycia. Jeżeli jesteście zainteresowani prozą Lovecrafta, jesteście władać się językiem angielskim, to polecam linki na Wikipedii, które zresztą wrzucę. Wie, bardzo wiele opowiadań Lovecrafta jest dostępnych w internecie, do oryginale do przeczytania, także polecam, przynajmniej kilka warto sobie przeczytać, żeby sobie uzmysłowić, jak, i, jak, jak niesamowita to jest proza. Tak. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o czym? Rozmawiamy o filmie, bo nie o, rozmawiamy tak, o o filmie, o chyba Ekranizacja najbardziej znanego dzieła Lovecrafta mm -hmm. ze Tak. I co ciekawe, to jest je, chyba jedna z niewielu takich, nie wiem, no, takich ambitniejszych prób... Zekranizowania. Zekranizowania czegokolwiek, co, co, co pochodzi od Lovecrafta. Ma, będzie nie, nie, niedługo, będziemy mieli no niedługo jak niedługo, ale za, za dobrych kilka lat będziemy mieli rocznicę powstawania jakby tych największych dzieł Lovecraft, czyli 24, 25, 26 rok, coś tak, takiego. Tak to jest autor, który tworzył mniej więcej w tych latach. I dalej nie doczekaliśmy się jakiejś naprawdę dobrej ekranizacji, którejkolwiek tak, której tak, z jego tak, książek. Naprawdę, to jest coś niesamowitego, to jest nieprzekładalna zupełnie proza na język filmu. Tak, większość większość jego, jego książek, które zostały przełożone, na przykład pewnie zetknęliście się z takimi horrorami klasy B w stylu reanimator albo reanimator 2 narzeczona reanimatora, Filmę no tak klasa B, no to, mm -hmm, co, to tak, co mówię. Tak. A tutaj te, trudno mi jest stwierdzić, czy film, który będziemy teraz omawiać, czyli Zew Cthulhu jest filmem klasy A, a na, na pewno jest filmem silącym się na ambitne. Tak, to tak. znaczy eksperyment jest dosyć ciekawy. Yy, autorzy wymyślili sobie, że jedynym jakby sposobem i, i, i jedyną techniką, jaką mogą przełożyć Wizję i prozę Lovecrafta na ekran jest zrobienie filmu, który mógłby powstać, gdyby, gdyby ktoś wziął się za robienie. w latach tu 30 tak. lata, coś takiego. Czyli de facto mamy film, który stylizuje się na, na, na 20-30 lata. ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jakie to są konsekwencje? Tak, Czernbiel. No właśnie. Kino nieme. No e, napis. Stylizowane, stylizowane tak. tak. Charakterystyczna bardzo taka... E, scenografia. Charakterystyczna scenografia. Dużo tandety, dużo kiczu. E, ta, wszystko... nasze, ta, ta scenografia jest, e, żeby mieć obraz. Wygląda to tak, jakbyśmy oglądali teatr, mhm. na którym po prostu została scenografia zbudowana. Czyli, o, oczywiście wszystko jest zbudowane w ten sposób, w jaki były robione filmy w, tych, w tym okresie. Czuć klimat. Czuć klimat. E, można się uśmiechnąć parę razy pod, pod, pod wąsem, tam tak. można, można dostrzec pewne jakieś takie charakterystyczne rzeczy, natomiast e, e, nasze pytanie, ponieważ my musimy Wam to jakoś polecić, ocenić, e, nasze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, brzmi, czy to się udało, czy to się da oglądać, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, czy to oddaje klimat. E, I o tym będziemy i rozmawiać. I o tym będziemy, będziemy rozmawiać. No dobrze, no dobrze, ale dobra, postawiłem pytanie. Cortez. Czy to się da oglądać? Tak, da się oglądać. Teraz, pierwsze pytanie, które mnie się nasuwało, jak oglądałem ten film, czy e, to, ten eksperyment, który oni, e, którego oni się podjęli ci twórcy, czyli bardzo ciekawy w sumie. Tak. E, czy to nie jakby nie niszczy klimatu Lovecrafta? Lovecraft to jest proza, która jest przesiąknię, przesiąknięta nie taką powagą, ale takim szaleństwem, taką Mówię, autentycznością. Ja rozumiem, o co chodzi. Ja ci powiem szczerze, hmm. że ze wszystkich dzieł Lovecrafta, które miałem przyjemność obejrzeć, to dzieło wybija się ponad stan, ponad poziom. Ale to nie znaczy, że jest najlepsze. To znaczy inaczej, to znaczy, in, inaczej. To nie znaczy że nie można było zrobić tego no, lepiej, to, prawda? Oczywiście, że można było zrobić lepiej. Ja, ja, ja nie przeczę, Ale wiesz, słuchaj, to jest tak jak z Bloodwood Project. Mhm. Powstał film, który, który jest jakiś klimatyczny, ma swoich fanów i tak i później powstała część druga, która jest realizowana według schematów i standardów, jakie obecnie ma kino mm -hmm. e, i, i pomysł sobie, ile by stracił ten film ze wktulu, gdyby został zrealizowana na przykład część druga, tak jak Blair Witch Project, dokładnie według takich ustalonych zasad, to znaczy, że ma być taka scenografia, taka gra aktorska e, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dokładnie tak jak w oryginale? Czy nie? nie, nie, dokładnie właśnie, tak, nie, chodzi, mi, nie chodzi, mi, chodzi, mi, chodzi mi o to, że... E, to było swojego rodzaju postawienie jakiegoś jakichś ograniczeń Aha, okay. dla, mm. dla, dla, dla tych twórców, prawda? Ograniczenie było, że nie robimy w kolorze, że nie, nie robimy takich charakterystyk mm -hmm. tak itd., tak tak A y, druga część Blair Witch Product omienia te, te, te, te... Blair Witch Product w pierwszej części, prawda, były ograniczenia. Mm -hmm. Chodziło generalnie o to, że było ograniczenie pod względem kamery, pod względem no już miejsca. Było ograniczenie budżetowe. Przy budżetowe, ja no rozumiem. To są jakieś ograniczenia. I te ograniczenia również są tutaj pod innym kątem. Mm, mm. I, I one, ograniczenia czasami dają twórcom pole do popisu. No jasne, jasne. I tak. na pewno tutaj te ograniczenia są jakoś narzucone z góry. I to jest fajne. To jest jakaś tam forma, w którą oni przeoblekli. Tak chcę powiedzieć, że z, z, jest to prawdopodobieństwo, że jeżeli byśmy mieli uh -huh. większy budżet i byśmy realizowali z, zgodnie z, z takim. To to byłaby klapa. Bardzo możliwe. Znaczy, ja nie mówię, że to nie byłby dobry film. Ale albo... nie chciałbyś na przykład, znaczy, nie, nie, ja inaczej w inną stronę idę. To znaczy, rozumiem i się zgadzam z tym, co mówisz. Znaczy, chcę, żeby był większy real. Nie, nie, tak? nie, nie, nie o to mi chodzi. Nie, nie większe. po prostu chciałbym. E, znaczy, inaczej. E, ja e, nie kojarzę prozy Lovecrafta tak, jak ją czytałem. E, kiedy Ile razy zaśmiałeś się, kiedy czytałeś Lovecrafta? Nigdy. Ile razy śmiałeś się, jak oglądasz ten film? No para. parę. Parękrotnie, prawda? Znaczy, to jest zupełnie coś innego. To jest tak, jakbyś. E, to jest ciekawy eksperyment i jest fajny. Natomiast dla mnie nie przystaje... Ktoś, kto to oglądał, na pewno lubi Lovecrafta. Ale wiesz, I ma jako, do tego duży nie, dystans, nie, ja ale to nie, jest jakby, to nie jest to, na co czekaliśmy. Rozumiesz? To nie jest to, na co... Wiesz, różnica, znaczy, wiesz, cała zabawa tkwi w tym, że... Ja dalej no czekam mam... na dobrą ekranizację Lovecrafta. Tylko o tyle chcę powiedzieć. Tak? Ja, ja uważam, ja że, uważam, że, że to, jest do, to, to jest dobra Ja uważam, że to nie jest dobra ekranizacja Lovecrafta. Okay. Ja uważam, że to nie jest coś, z czego Lovecraft byłby zadowolony, gdyby wstał z grobu. Nie, nie, nie, nie. Sądzę, że, że byłby zadowolony, dlatego że nie wiedziałby, jak daleko została ta technika. Rozumiesz? My czytaliśmy Lovecrafta w czasach obecnych i wyobrażamy sobie w, takich, w takim świetle, w jakim obecnie żyjemy. Rozumiesz? Czyli dla osoby, która żyła w latach 20. Ja myślę, że forma, filmu... ja myślę, że forma nie to nie żadnego znaczenia. Myślisz, że osoba która, 20, dobry, dobry, dyskusji, no. e, osoba, która oglądałaby ten film w latach 20... A to jest dobra, fajny temat do dyskusji, naprawdę. Osoba, która oglądałaby ten film w latach 20, myślisz, że nie dostrzegłaby tych takich niuansów, nie zaczęłaby się śmiać z tego? Nie, nie. My się wydaje, bardzo często były takie sytuacje, że jak teraz ogląda się filmy z lat 20 albo lat 30, to niektóre rzeczy nas naprawdę śmieszą. Śmieszą, tak. Ale ja myślę, że, coś, że jest jeszcze coś innego. To znaczy... E, może masz rację, rzeczywiście, bo dostrzegłem w tym filmie parę takich akcentów, nie, oglądaliśmy ten film razem tak. i zwróciłem Piotrkowi uwagę na to, jak e, pomimo takiej śmieszności rzeczywiście, która momentami wychodziła z tego filmu, e, takiej, e, takiego przegrania aktorów, takiej, takiej, takiej, e, takiej charakterystyczności pewnych rzeczy, jednak e, momentami niektóre sceny robiły na mnie duże wrażenie. To znaczy rzeczywiście tak. widać było, że były przemyślane, widać było, że, że napięcie było rozłożone w bardzo taki dobry sposób. Dokładnie. Nie mogę powiedzieć, że faktycznie, nie, to się z tym zgodzę. Tylko to, to oscylowanie tego filmu między właśnie kiczem. Między tak. kiczem a powagą to jest coś takiego, na co w twórcy rzeczywiście nie mogli się zdecydować. Widzę, że mieli taki dylemat, to znaczy z jednej strony chcieli się bawić tą formą, i tym, że to jest takie fantastyczne i takie fajne, że oni mogą skorzystać z tych wszystkich środków tak. i mają to ograniczenie, a z drugiej strony no jednak chcieli oddać ten klimat Lovecrafta, chcieli oddać to, to przerażenie, chcieli pokazać i jest jakaś tam scena jedna pod koniec filmu, która robi rzeczywiście bardzo fajne wrażenie, jak się ją dobrze odbierze, dobrze się zrozumie. Jest rzeczywiście tak mi się przypomniało, dużo nawiązań do... Ja wiem, no. Do, do Lovecrafta, tak, do, do, do tak, poszczególnych tak. jego tam A to wiecie, ja, ja oglądając ten film miałem identyczne wrażenie, jak oglądając film e, Nocna Straż. Mm -hmm. e, zaraz wytłumaczę. W Nocnej Straży e, film jest stra mm -hmm. e, I Człowiek musi się przestawić na ten język, bo ja na co dzień mam styczność z kinem amerykańskim jest z językiem angielskim i w momencie, kiedy nagle oglądasz napisy i słyszysz w tle język rosyjski, to ci to zgrzyta i musisz się przestawić. Tak samo jest tutaj. Rzeczywiście pod koniec filmu można się wciągnąć, jeżeli na początku człowiek po prostu przełknie tą, tą, tą formę, tą formę tak, i po prostu przyzwyczai się do, do takiego stylu mhm. i to rzeczywiście może, może wciągnąć i, i rzeczywiście można się zainteresować. Rzeczywiście, to jesteśmy trochę więźniami własnego, jakby tam, własne, własnej epoki, prawda? Jesteśmy więźniami tego, jak tak. e, u nas teraz się odbiera filmy, jak teraz się robi filmy, tak. w jaki sposób, jaka jest ilość efektów specjalnych, jak, jak są nakręcane zdjęcia, jaka jest, e, jaka jest technologia i tak dalej. Rzeczywiście odbieramy to w, troszeczkę przez to. Ja, ja uczęszczałem do takiej akademii na znaczy do historii. Tak, to było to było takie studium historii Kina. Można było sobie obejrzeć filmy o tam o bodajże od lat e, właśnie 20. Mm -hmm. do 80., a przekrój przez kino światowe. I dzięki temu, że e, uczęszczałem e, na to studium, to miałem możliwość obejrzenia takich filmów jak na przykład Gabinet doktora Caligari mm -hmm. z 22 roku. bodajże, z, o ile się nie biorę, Z 20. E, I przez cały czas, jak oglądałem ze wctulu to cały czas powracała mi myśli do, do właśnie tego ekspresjonizmu niemieckiego z, z lat dwudziestych, czyli Gabinet doktora Kaligarii, Nosferatu, mm -hmm. Symfonia Grozy, mm -hmm. Metropolis. Metropolis. Tak. Metropolis. To już 30 chyba jest. 30 20, 27. I to jest 27. I to są dzieła właśnie tego, te, te, te właśnie na taką właśnie nutę, jak według mnie w Cthulhu. To znaczy, jak oglądałem Gabinet doktora Kaligarii, to było właśnie też wszystko działo się na, na scenie, też te, te dekoracje były tak na, na de facto płaskie, mm -hmm. no? bo to było wie, tam namalowane itd. i tak dalej. I właśnie mi to pachniało właśnie tym ekspresjonizmem niemieckim z lat 20. Z 20, 20 Ale się popisałeś. No, <laughs> no dobrze. Jest, jest coś takiego ciekawego w tym filmie. Rzeczywiście nie można powiedzieć, że po pierwsze, jest, bardzo mnie zdziwiło, że. Oczywiście momentami widać Blue Box na przykład, no, oczywiście. momentami widać mnie, niedociągnięcia. Mnie, I... ja, ci mówię, ja ci mówię, że mm -hmm. ten film będzie miał swoich zagorzałych fanów. Podejrzewam, że tak. tak. Bo to jest, to dla mnie to jest, to jest niszowy film, to nie jest film dla wszystkich. Myślę, że tak sprawdzi się taki efekt fali, że, że jakby bardzo wiele osób będzie polecać ten film inny. Tak, tak. Mamy nadzieję, że się przyczynimy do tego efektu fali, bo, bo, bo obraz jest naprawdę fajny i ciekawy i ciężko jest znaleźć yy, kogoś kto by w taki oryginalny sposób potraktował temat. Chociaż mówię rzeczywiście troszkę mnie troszkę mam rezerwy co do tego obrazu dlatego że spodziewałem się inaczej inaczej zekranizowane pierwszy, pierwsze dzieło Lovecrafta. Znaczy inaczej widziałem taką dużą ekranizację Lovecrafta przy tym całym ogromie że tak powiem materiału, który on sobie wypluł za życia i trochę żałuję, ale na pewno jest, nie, nie, nie wyrzucam tego do, tego do kosza, to na pewno jest bardzo fajny, ciekawy eksperyment, także jestem za, jestem ja na te, za. Ja też jestem za, ja przyznam mhm. szczerze, ostatni raz, gdy miałem przyjemność oglądania właśnie filmów w takim stylu, to był teledysk Red Hot Chili Peppers Other Side. Kojarzysz? Tak, tak? kojarzysz. Kojarzysz, tam walczy tak, z tą tak, muchą, tak, jak, tak, to tak. jest właśnie na tą samą nutę, to tak, bardzo, to sobie... bardzo lubię ten, ten teledysk. tak. To rzeczywiście, ale to jest chyba jakieś, nie wiem, 99, ale no, no, może to, coś to, takiego. To, to, ta... Te klimaty. I, i, I też jest właśnie, właśnie taki, sam, taki sam styl, te, te, te potworki to te są takie dgliny. Mhm. No, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Tak, to było oryginalne, rzeczywiście. No dobrze. Y ja myślę myślę kategoriami już oceny. ceny. tak. Tak. Ja myślę, że 4. Plus. A ja 5. Pięć. 5. Bardzo ci się podoba. Podobał mi się. Mhm. No to dobrze, to dobrze. Znaczy ja myślę, że troszeczkę po pierwsze to co mówiłem, to to, to że. Że, że jakby, może nie zawiódł moje oczekiwania, innego, czegoś innego spodziewałem I cały czas czekam na tego autentycznego Lovecrafta, tam, Tego, tam, który tam. rzeczywiście e, będzie, be, przy którym będę się bał, przy którym będę no, w myślał. W 20, 20, 2001 chyba powstał taki film Dagon, jeszcze nie oglądałem, mhm. właśnie też na podstawie Lovecrafta. Lovecrafta. Znaczy, dużo dzieło, ja myślę, że dużo dzieło opiera się albo obija się o mitologię Lovecrafta, ale faktycznej ekranizacji, Eee, nie było. Nie było, i ja nie myślę, było. że ludzie się boją. To jest taki, taki twórca, którego strasznie ciężko przełożyć. Ja myślę, że to jest. No właśnie, to się się ja też, też się bałem. Bo Lofrat ma to do siebie, że bardzo dba o szczegóły. Mówił, mm -hmm. że tutaj powołuje się na jakieś kroniki policyjne. Tutaj mówi, że konkretnie w tym roku ta U -u -u. osoba i tak dalej. I to nagle. nagle Kurs, a może to, to jednak... jest strasznie autentyczne? A tak. może to jest autentyczne? To by się strasznie autentyczne. Właśnie, te, właśnie tej autentyczności mi brakowało. Ja wiem, że jestem. Blokowało, czy to, że... Ja wiem, że jestem skuty tym, że, że, że po prostu że żyję w 2005 czy tam w 2006 roku. Tak. I po prostu jestem przyzwyczajony do pewnej jakości wykonania kina i, okay. i będzie mi to przeszkadzało. Ale naprawdę chciałbym. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście chciałbym zobaczyć twórcę, który weźmie Lovecrafta i zrobi z niego coś. Po czym, po czym po prostu ludzie będą wychodzić z kina i mówić rany boskie. Jak, jak bardzo to było przerażające. A to nie chodzi o krew, to nie chodzi o, o po prostu żeby o mięso, o, o, o, o, coś, o coś takiego bardzo obrzydliwego, co teraz oglądamy w kinach. Jakieś piła dwa, piła a, trzy, a ja, no ja winawiam, odcięte ja uszy, nogi, no. ręce kończyny wylatujące flaki. Mówiąc krótko, to mistrzostwo tak, Lovecrafta, który, przy którym naprawdę się boimy. Czyli, czyli mówiąc krótko, ty chcesz zobaczyć film, po którym ludzie będą reagowali tak, jak twoja matka, widząc gniazdo Murowek Faraonów. Tak, no ja tak, ja tak też zareagowałem. Pamiętaj. No dobra. E, czyli dla mnie, może 4, 4 plus, może. 4 plus, ja mam 4 plus. dobra, 4 plus. 4 plus, jasne. E, kończymy. Znalazłem utwór, który od razu mi się skojarzył. E, nie pamiętam i nie znam twórcy, i nie zapisałem sobie, kto, kto jest twórcą tego autora. E, Ale na pewno tego, wpiszemy. Tego, na pewno wpiszemy. Utwór się nazywa Arkham Asylum, czyli Azyl Arkham. Ci z was, którzy może czytali Lovecrafta, będą wiedzieli, o co chodzi. A w, w ogóle, właśnie. No właśnie, to było, to, właśnie. Jest takie, to jest takie nawiązanie no, tematyczne. Bachmanie to był. No a, był, a, tak, był, tak, tak. w Warham, tak. Arkham, bo w, Arham. w ogóle był Arkham. Ale w, chyba w Harrym Potterze to było, czy nie? W Harrym Potterze był Arkham, tak. Nie, nie, nie. to in, in, inaczej się nazywał ten, ten um, dla psychicznych Harych. No, nie, właśnie, to jest taki, taki szpital dla psychicznie chorych, tak? Właśnie, tak. tak? No w każdym razie ci z Was, którzy czytali, no, wiedzieli o co chodzi. Radni... dla fanów Lotosa Trójki. <gry> to jest też e, utwór z demosceny jakoś tak e, w lat 90., taki klasyczny. Arkham Asylum. E, Cieszę się, że mogliśmy Wam dostarczyć kolejny wysoki jakościowy odcinek, <gry> ponieważ z odcinka na odcinek jesteśmy lepsi, ostatnio usłyszeliśmy Pozdrawiam Martina. Z masy, z masy krytycznej, który ostatnio nas wylizał po tyłku, bardzo przyjemnie jeżeli chodzi o komentarze, bardzo dziękujemy i Arkham Asylum do przyszłego tygodnia żegnają Was okrzyk trzymajcie się